Czterech dwudziestu, czterech i dwudziestu. Ciekawszy Mario Ale ja to nie będę pewien, że się na świecie nie To można, mówić. No, oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatni... moi ludzie, mówi do was Jakub Krzymiński, znany jako Aldurona. wysłuchacie wysłuchacie Nukastu, pierwszego w Polsce postnuklearnego podcastu. A to, co teraz słyszycie, nie jest odcinkiem o tym, co się dzieje w postnuklearnej Polsce, gdzie John Bray swoją historię toczy i tak dalej, a jest to odcinek... Nowej serii, tak, nowej serii w Nukaści, która będzie opowiadała, albo inaczej, mówiła o tym, co się dzieje ogólnie w świecie, naszym, rzeczywistym i jak rozwijane jest właśnie, jak rozwijana jest kultura postnuklearnych klimatów. I nie chodzi mi o to, że wojna, wo, wojna nuklearna wybuchnie zaraz, tylko na przykład jakie filmy są tworzone i w jaki sposób właśnie kultura się rozwija. No kurde, powtórzenie, no ale nie potrafię tego jakoś inaczej teraz powiedzieć. Jest to odcinek taki bardzo spontaniczny, chociaż myślałem też o nim trochę wcześniej i stwierdziłem, że.. W jeden tydzień będzie Nukast jako opowiadanie takie, wiecie, John Bruy, jego łowcy mutantów będą niszczyli i eksterminowali niebezpieczne maszkary ze świata. A drugi tydzień będzie raczej taki normalny, mówiony, tak jak ja teraz mówię, i będę wam przybliżał różne dziwne y, rzeczy z popkultury, takie jak na przykład film, muzyka. Gry papierowe, gry karciane, a nawet i gry komputerowe, choćby nawet Fallout, na którym też się wzoruję, bo prawda jest taka, że nie tylko, na, nie tylko Fallout, nie tylko Neuroshima, nie tylko jakieś dziwne książki, nie tylko Metro, no nie tylko Mad Max, no dużo, dużo, dużo, dużo, dużo, na przykład no Wyścig Śmierci, no to już może nie był mój pomysł, to wyszło w praniu na sesji Neurosimy Takiej gry RPG, o której powiem za jakiś czas I co na celu ma ten odcinek i tak dalej No właśnie jak już mówiłem, chcę wam przybliżyć I wam, czyli osobom, które potencjalnie nie macie pojęcia Czym są postnuklearne klimaty i słuchacie tego nukastu Żeby tylko słuchać Albo jesteście zaciekawieni tym jak mówię A nie bardzo macie pojęcie z czym to się je że właśnie przybliżyć takim osobom W jaki sposób zabrać się do tego tematu bo jakby nie patrzeć, no jestem fanem postu Clary we wszelkiej mm, we wszelkiej maści, zaczynając właśnie od muzyki, od książek, od filmów ko kończywszy na grach RPG papierowych karcianych, a nawet zwykłych komputerowych prawda, Stalker na przykład albo Fallout, jak już powiem. o czym dzisiaj będę mówił? W sumie to nie będę o niczym mówił, bo to będzie tylko pilotażowy odcinek dla Nukastu i nie wiem właśnie jeszcze jak to nazwę no chcę myślę, hmm. Zastanowię no, się jeszcze nad tym I jak wymyślę to coś napiszę Po prostu będzie nazwa odcinka Zamiast NuCast To dam nazwa odcinka Numer, że 0 Albo dobra najpierw 1 Bo kilka osób się zdenerwowało na mnie Jak, na, jak pierwszy odcinek NuCastu nagrałem I nadałem mu numer 0 Cholera zna. No właśnie mi się cała numerologia posypała Numerowanie jest ważną rzeczą, i jak zero dałem to szlak szlakich trafił. Dlatego pilotażowy odcinek tej serii, którą teraz słuchacie, będzie takim. będzie zaczynał od jedynki. No. Co mam zamiar tutaj mówić, oprócz takich właśnie popkulturowych rzeczy? Sobie będę też mówił jakieś swoje spostrzeżenia na dany temat, swoje pomysły będę Wam przedstawiał i tak dalej bo na przykład są osoby, które grają w Neuroshima i chciałyby jakoś urozmaicić swój dajmy na to swoją sesję tej gry no to ja mam właśnie kilka takich pomysłów dla mistrza gry i tak dalej i będzie mógł to na przykład wykorzystać no bo czemu nie, naprawdę można jakoś rozwinąć ten temat jakby były jakieś osoby chętne do współpracy nad Nuka z tym, odcinkami, które prowadzę właśnie tam wiecie te Osiem odcinków, które jest już za nami i jest w trakcie, który miał być dzisiaj, ale dzisiaj nie wyszedł, gdyż brakło mi głosów. I właśnie, właściwie to miałem nagrać, ale stwierdziłem, że nie ma co nagrywać w takim pośpiechu i tak dalej. I to się nagra na tygodniu i raz na tydzień właśnie będzie Nukast, jak już mówiłem. A się powtarzam, prawda? No szlak by to trafił. I te odcinki, które są właśnie takie jak ten, mówione, a nie brwane. Berowane, lol, prawie jak borowane, dobra nieważne. I one, właśnie, mam zamiar, żeby były jakieś takie, y, przybliżały Was do tych klimatów. I Może zachęciły Was do pojechania na jakiś konwent, tak jak ja byłem, właśnie, na, na Wikonie. I może się spotkamy. U mnie, tutaj, właśnie, w starnym Brzegu, szykuje się konwent. Mam nadzieję, że pojawi się jakaś możliwość, żeby zaistnieć i się pokazać od dobrej strony. Może poprowadzę jakiś blok, ewentualnie 10. Wesołby było. No. Tak właśnie. Jeżeli jesteście takimi osobami, co jeżdżą po konwentach, to miejcie na uwadze, że właśnie w Tarnomrzegu chcemy konwent zrobić i kolejne miejsce, żeby odwiedzić. O, uderzył colorful. Dobra. E, coś jeszcze miałem mówić. Pomyślnie. Kim jestem? Powiedziałem. Co będę tutaj robił? Powiedziałem. Muzyka. Muzyka, którą będę używał, jest w 99% na licencji Creative Commons. I jeżeli to słyszycie, to znaczy, że jest darmowe i to możecie sobie rozpowszechniać i to należy do twórcy. Wszystkie odcinki nucastu oprócz tych pierwszych, które są z muzyką, która nie jest darmowa, na przykład podkład z Fallouta, to wszystkie reszta są na licency Creative Commons również. Na przykład ten nowy. I właśnie jakbyście mieli jakiś ciekawy podkład muzyczny, który można by wykorzystać w odcinku, podeślijcie, bo wiecie, ja jestem zabiegany w lewo, w prawo, w górę i w dół i do przodu i do tyłu, no i ciężko się z tym wyrobić wszystkim. A jak szukałem jakiegoś ciekawego, klimatycznego, podkładziku muzycznego do NoCastu, to no, cholera znalazłem tyle, tyle, tyle, no po prostu sporo, a tak naprawdę żaden mi nie pasuje. A który, ten, który mi najbardziej pasował, to jest właśnie ten z Fallouta, który używałem. Albo to, co Martin Echowicz w swoim podcaście e, Raport Martina użył w tle, To też mi bardzo pasował No ale konman, to już nie będę szukał czegoś tego samego Tak widzę, że takie flow jak zwykle mam Postaram się Was nie zanudzać w tych częściach Tak więc póki co będę kończył Jak coś, to zaraz może siądę i coś dogram Bo... No trzeba to obrobić, no jak zwykle w sumie dawno nie prowadziłem tego typu odcinka. No dobra, nieważne. By the way, hajcie bo niebawem powstanie również... Znaczy powstanie, zostanie reaktwowany drugi projekt. Większy projekt, który się nazywa Poznaj Anime, który był w pełnej powadze. Choć i pełna powaga ma powstać z popiów jak Feniks, ale cholera to wie, no bo wiecie, znowu będę sam nagrywał. Tak? No właśnie nie chce mi się. A potrzeba mi było też takie podcasty, takie, takie jak ten, gdzie się wyganam bo mam wyżale, że nikt nie chce ze mną nagrywać. No dobra, chcą ze mną nagrywać. Ale no... Nie rozdziesiąciorę się, jak będzie trzeba. Tak. Dobra, dajcie granatę, zaraz się rozdwoi. Okej, okay, bywajcie zdrowi. Do usłyszenia.